Jestem dumna z kobiety, którą się stałaś i nie mogłam przestać myśleć, że gdyby tamto dziecko się urodziło, miałoby teraz tyle lat, ile ty wtedy byłoby na progu dorosłości samemu, będąc jedną wielką obietnicą. Byłoby wspaniałe, zwłaszcza jeśli odziedziczyłoby charakter po tobie, a nie po dodała dodałam uczciwie. Zaśmiała się cicho, tym razem nie brzmiało to tak, jakby za chwilę miała wybuchnąć płaczem. Nie ma ze mną łatwo w ostatnich miesiącach, przyznała. Gdyby zawsze miał łatwo, całkiem by się rozpuścił. Też przeżywa tę te stratę, tylko inaczej. Bo skupia się na tobie i twoim bólu. Bywa dupkie, ale kochać do szaleństwa. To nie było planowane, nie staraliśmy się. Poddaliśmy się dwadzieścia lat temu, a potem... Po prostu się stało, pomyślałam, że może to znak, że los wreszcie się do mnie uśmiechnął. Pierwszy trymestr minął i pozwoliłam sobie na nadzieję. Za wcześnie. Przecież już tyle razy przekraczałam ten próg, a kołyska wciąż pozostawała pusta. Ale wszystko wydawało się przebiegać dobrze, lepiej niż wcześniej czułam jej ruchy. Nie było żadnych znaków ostrzegawczych. W jednej minucie wszystko diabli wzięli. Spojrzała na mnie uważnie. Dora... Słyszałam ostatnio o, o czymś Czy to prawda, że żona Alfy twojego stada urodziła córeczkę? Przytaknęłam. Lunę. Jest wspaniała, obie są Inge i jej córka. To prawda, że Inge zmagała się z bezpłodnością? Nie wiedziałam, czy była to tajemnica, ale skoro Juliana już o tym wiedziała, potwierdziłam. I to prawda, że to dzięki tobie, że pomogłaś jej magią płodności? Nie, Juliano, gdybym umiała takie rzeczy już dawno, przyszłabym do ciebie i zaoferowała pomoc. Byłam tylko pośredniczką. Błogosławieństwa udzielił Baal. Książę demonów? Jej oczy rozszerzyły się w szoku. Zanim objął ten tron, był bóstwem płodności, kłosów i żniw. Zachował swoją magię, choć dziś mało kto o tym pamięta. Inge pamiętała. Składała ofiary, modliła się do niego. Nie wiem, czemu akurat do niego to nie jej panteon. Może słyszała o balu, dobre rzeczy. On nie jest taki, jak go malują. Ma lepszą, schowaną głęboko stronę. Inge ją dostrzegła. Myślisz, że. zapytam go, przysięgam, że to zrobię. Nie wiem, czy zdoła pomóc, ale jeśli istnieje choć cień, szansy. nagle zerwała się z szesląga złopotem Kimona. Przemawia przeze mnie desperacja stwierdziła, przyciskając dłoń do ust. Pragnienie, Juliano. Nie wstydź się go. Zapytam. Nie zdążyła odpowiedzieć. Aiden wkroczył do oranżerii z tacą. Ustawił przed nami dzbanek herbaty, filiżanki, talerzyki, półmisek z kanepeczkami i drugi z kawałkami ciasta, winogronami i czekoladkami w kształcie serc. Dziękuję, Aiden, powiedziała Juliana. Co tylko sobie życzysz, pani. Skłonił się i wyszedł. Nalałam czaju do filiżanek, nie zważając na to, że to Juliana jest gospodynią. W tej chwili zasługiwała na opiekę. Nałożyłam na talerzyki po kilka przekąsek i postawiłam jeden przed nią. Usiadła. Patrzyła na jedzenie, jakby zapomniała, do czego służy. A potem wzięła do ust winogrono. I kolejne. Odetchnęłam w duchu, jakby to był jakiś kamień milowy. Może był. Mówiłaś, że mnie szukałaś w płomieniu. Coś się stało, prawda? Zapytała, obracając w dłoni czekoladkę. Potrzebuję twojej pomocy i jest mi strasznie głupio przynosić ci zmartwienie w tej sytuacji, ale czas nie jest po naszej stronie. No dobrze, opowiedz wszystko. Więc tak zrobiłam. Opowiedziałam o duchu, o tym, co usłyszałam o nim od Wawrzyńca, o biarkę i torturach, które przeszedł. O tym, że cała operacja jest zakrojona na szeroką skalę, to też na jednym wilczym chłopcu na pewno się nie skończy. Wspomniałam też o zaklęciu namierzającym, które potrafi wskazać jedynie większe terytorium. Chyba nie myślisz, że mam z tym coś wspólnego? zapytała. Nigdy w życiu. Może Gajusza podejrzewałabym o uprzedzenia po tym, jak traktował miłosza i Wawrzyńca, ale ciebie? Przygarnęłaś mnie, Nikitę, Serafinę. I nigdy nie powiedziałaś złego słowa o naszej tęczowości. Uśmiechnęłam się ciepło. Ten duch pojawił się w okolicy miesiąc, może dwa miesiące temu. W czasie, kiedy byłam bezużyteczna dla moich ludzi i nie zauważyłam, że wąż zakradł się do naszego ogrodu, powiedziała. Niewykluczone, że wykorzystał okazję. Może nigdy nie zamierzał oficjalnie ubiegać się o prawo pobytu. Zapewne. Ale gdybym była w lepszej formie, Wyczułabym zło, które się zagnieździło na mojej ziemi. Odcięłam się, by moi poddani nie wiedzieli, jak bardzo cierpię, ale jak widzę, miało to skutki uboczne. Jeśli możesz mi pomóc, wyrwiemy chwasty z ogrodu, zanim się obejrzysz. Zapewniłam. Jestem za słaba, by wysądować całe terytorium. Ale może to nie będzie konieczne. Stwierdziła i uniosła kryształowy dzwonek. Aiden znów był szybki jak mgnienie. Dora, opowiedz mu, co wiesz o tym miejscu. – zażądała twardo. – Niewielu zna nasze terytorium tak dobrze jak on. Elf był wyraźnie zaskoczony, ale robił, co mógł, by to ukryć. Usiadł w wolnym fotelu i słuchał uważnie, gdy przekazywałam wszystko, co zapamiętał Biarkę. Klinikę, las wokół niej, trasę ucieczki. Opisałam furgonetkę, ducha i jego pomagierów. Opowiedziałam o ogłoszeniach i całym przekręcie z terapią konwersyjną, będącą tylko pretekstem do tortur. Twój wilk jest cały? Zapytał po chwili, a jego oczy połyskiwały czernią. Tak, to naprawdę dobry dzieciak, miał szczęście i dobrze wykorzystał chwilę ich nieuwagi, ale boję się, że mają już kolejną ofiarę. Z tego, co zapamiętał biarkę miejsca, starczyłoby dla większej liczby pacjentów. Chwilę siedział w milczeniu z wyrazem namysłu na twarzy. Przychodzą mi do głowy dwa miejsca, odezwał się w końcu. Oba są opuszczone. Jedno to dawne sanatorium dla gruźlików, drugie szkoła z internatem zamknięta chyba z pięćdziesiąt lat temu. Z tego, co mówisz, budynek jest w dobrym stanie, więc albo go wyremontowali, albo nie był zupełnie zdewastowany, gdy się tam wprowadzili. Czyli obstawiałbyś sanatorium? Skinął głową. Zamknięte jedenaście lat temu? Przeszło generalny remont jeszcze w tym stuleciu. Były plany, by otworzyć tam klinikę odwykową, ale inwestor się wycofał. To, że budynek stał na Zadupiu, miało być jednocześnie zaletą i wadą. Sprawdzimy oba adresy. Żeby było jasne. Te budynki należą do Rady Magicznych, ale żaden nie ma legalnych najemców. Twój duch niczego nie załatwiał, wiedziałbym. Dzięki, Aiden. Potrzebujesz wsparcia? zapytał nieoczekiwanie. Mam całe komando do pomocy, ale dziękuję. Mój telefon zadzwonił, nie znałam numeru. Odebrałam po chwili wahania. Długo jeszcze, zagderał niedźwiedź znudzony czekaniem w samochodzie. Kilka minut, powiedziała i się, rozłączyłam. Zaraz potem telefon znów zadzwonił, a ja prawie natychmiast odrzuciłam połączenie. Strasznie niecierpliwym mruknęłam. Ale to chyba nie twój diabeł, zapytała Juliana i tym razem nawet nie skrzywiła się na wspomnienie Mirona. Przez lata trudno jej było zaakceptować, że wybrałam piekielnika, a nie jakiegoś porządnego, magicznego chłopca. Nawet wilka zniosłaby łatwiej. Przynajmniej pasowałby do naszego systemu wierzeń i byłby spójny z moją magią pomieczu. Diabeł jest wtornie. Ugania się za demonicznym zagrożeniem, odparłam. I nagle przyszło mi coś do głowy. Jestem u Olafa z moją podopieczną Salomeą. Kiedy poczujesz się na siłach, daj znać. Bardzo chciałabym, żebyście się poznały. Mała to żywiołak ognia i jest naprawdę wyjątkowa. Juliana zamrugała zaskoczona. Adoptowałaś dziecko? Jesteśmy z Mironem, rodziną zastępczą. Piekło uważa, że to tymczasowy układ. Ja mam coraz więcej wątpliwości. Czy to dobry pomysł? Dopytała ostrożnie. Miron ją uwielbia. Ona uwielbia jego. A ja nie jestem całkiem odporna na jej urok. Kto by pomyślał? Powiedziała moja mentorka i uśmiechnęła się łagodnie. Tym razem światło dotarło do jej oczu. Wpadnijcie na podwieczorek. Chętnie poznam dziecko, które przekradło się przez twoje zasieki. Aiden odprowadził mnie do drzwi. Wcześniej przyniósł z gabinetu mapę i zaznaczył na niej, gdzie dokładnie znajdują się oba budynki. Dzięki, Aiden. Naprawdę doceniam pomoc, powiedziałam. Dziękuję. Wykonał niezręczny gest w stronę oranżerii. Wiem, że sporo go to kosztowało. Nie ma za co, masz mój numer. Jeśli kiedykolwiek znów będzie się działo coś złego, zadzwoń, przyjadę jak tylko będę mogła. Ona zawsze będzie moją rodziną, nawet jeśli nie łączy nas krew. Może zadzwonię, przyznał niechętnie. Powodzenia z tym typem. Nie podoba mi się, że sprowadza takie zło na nasze terytorium. Powinienem opiekować się Julianą. Przerwałam mu. W tym koszmarnym czasie to jedyne, co powinieneś robić. Nie tylko Juliana miała za sobą trudne miesiące. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebował, to biczować się za coś, na co nie miał wpływu. Zajmiemy się resztą. Zadzwonię po wszystkim i przyjadę z Salomeą. Tak zrób, Powiedziała. a powietrze przeszył odgłos klaksonu. Przewróciłam oczami. Niedźwiedzie, westchnęłam. Rozdział 44. czwarty. Najwyraźniej nic tak nie koiło rozdrażnionego niedźwiedzia jak solidny trop i dobra mapa. Nie byliśmy w stanie zdobyć tak dokładnej mapy tego terytorium, mruknął przyglądając się jej z ożywieniem. Tylko dla waszych oczu kwestia bezpieczeństwa, zaznaczyłam. Powtórzyłam mu, co Aiden powiedział o obu lokalizacjach i że choć warto sprawdzić, obie stawiałby na stare sanatorium. W normalnych okolicznościach dziki lokator nie umknąłby ich uwadze, ale trafił na moment kryzysowy, wyjaśniłam. Może to nie przypadek. Już nie pierwszy raz gwiazdy układają się dla niego nadzwyczaj korzystnie. Myślisz, że jest jasnowidzem? Nie wiem, nie lubię zgadywać, ale coś jest na rzeczy. Więc trzeba działać szybko, zanim los znowu go ostrzeże. Berengar milczał przez chwilę, pisząc coś na telefonie. Jego wielkie palce z trudem trafiały w małe klawisze rozsuwanej klawiatury. Jeszcze dziś dopadnie go przeznaczenie, powiedział w końcu, unosząc wzrok z nad ekranu. Dwa zespoły już ruszyły pod wskazane lokalizacje. Znajdą go. Czyli mam jechać prosto do sanatorium? Zapytałam. Spojrzał na mnie, jakby próbował odczytać intencje ukryte między słowami, ale zanim odpowiedział, rozległ się dzwonek mojego telefonu. Rozpoznałam stacjonarny numer z chatki na terenie stada. Dora, możesz przyjechać, coś się stało, nie wiem co robić. Rozległ się zdenerwowany głos Biarkę. Zaraz będę, czy mała jest bezpieczna? Pożar? Zapytałam natychmiast. Nie, nie ma ognia, ale coś ją zaatakowało we śnie. Jest przerażona i nie mogę do niej dotrzeć. To nie był zwykły koszmar, tam ktoś był i miał bardzo złe zamiary. Przemieniła się? Jeszcze nie, ale jest blisko. Fatalnie. Jeśli przemiana dojdzie do skutku, ogień pojawi się instynktownie poza jej kontrolą. Mów do niej, nawet jeśli wydaje ci się, że cię nie słyszy. Już jadę, będę za kilkanaście minut, zapewniłam. Biarkę się rozłączył, a ja spojrzałam na niedźwiedzia. Gdzie cię podrzucić? Najchętniej wysadziłabym cię gdzieś po drodze. Mogę też poprosić któregoś z wilków, żeby cię zawiózł. Powiedziałam zawracając gwałtownie, bo musiałam ruszyć w przeciwnym kierunku niż planowałam. Ktoś mnie odbierze, nie twoje zmartwienie. Odparł zaskakująco spokojnie. To był ten wilk, który zwiał duchowi. E, tak, opiekuję się teraz dziewczynką, która przeszła jeszcze gorsze rzeczy. Zacisnęłam dłonie na kierownicy tak mocno, że poczułam napięcie aż w karku. Jakoś lgną do ciebie, co? Rzucił. Co masz na myśli? Zapytałam podejrzliwie. Popękane serca, strzaskane stworzenia. Odpowiedział. Powinienem się domyślić już po Wawrzyńcu. Wawrzyniec nie jest strzaskanym stworzeniem, zaprotestowałam. Dziś może nie, ale nawet jeśli wszystko posklejasz, ślady zostają na zawsze. A znasz kogoś, kto przeszedł przez życie bez żadnych pęknięć? Wzruszył ramionami i do końca jazdy już się nie odezwał. Przed bramą na teren domu stada czekała na nas opancerzona furgonetka z Widalem za kierownicą. Dzięki za cynk, powiedział niedźwiedź wysiadając z mojego samochodu. Dajcie znać, jak się sprawy potoczą, dobrze? Biarkę zasługuje na to, by wiedzieć, poprosiłam. Wawrzyniec i tak ci wszystko powtórzy. Uprzedził nas, że klauzula poufności cię nie obowiązuje. I chyba nie wyszliście na tym najgorzej, zauważyłam, wskazując mapę. Kiwnął tylko ręką i przesiadł się do auta Widala. Wilczy strażnik zdążył już otworzyć bramę. Jechałam za szybko, ledwie mieściłam się w ostrych łukach alei, Posiadłość stada tonęła w ciemności, za to mój domek świecił jak latarnia morska. Wszystkie okna były jasne, nawet lampy na werandzie i podjeździe płonęły ciepłym światłem. Zaparkowałam byle jak i wbiegłam po schodkach. Serce waliło mi tak mocno, że słyszałam jego dudnienie. Biarkę Salcia, zawołałam. Nie było ich ani w salonie, ani na antresoli. Tutaj! Głos wilka dobiegał z mojej sypialni. Wszystko, co Biarke powiedział mi przez telefon, okazało się prawdą. Mała była blisko przemiany. Jej oczy pochłonął ogień, skóra lśniła czerwono-złotymi łuskami, a włosy unosiły się wokół głowy jak płomienie. Siedziała skulona, ciasno obejmując kolana i kiwała się w przód i w tył. Jej oddech był płytki i przyspieszony na granicy hiperwentylacji. Wpatrywała się w przestrzeń z wyrazem przerażenia na twarzy. Nie zareagowała ani na ruch, ani na odgłos kroków. Nie miałam pewności, czy w ogóle widzi i słyszy to, co dzieje się wokół niej. Obok siedział Biarkę. Przestraszony chłopiec, który przyjął ludzką formę zbyt gwałtownie i teraz całe jego ciało drżało, a zlaną potem skórę pokrywały czerwone pręgi, jakby poparzył się wrzątkiem. Co się stało, zapytałam. Mała spała, miała koszmary, ale to nic nowego. Jako wilk mogę jej w nich towarzyszyć. Uczyłem ją świadomego śnienia, żeby mogła opuszczać przerażające miejsca przekształcać zamek, który jej się śnił. Te jej sny bywają naprawdę okropne, ale dziś... To było coś więcej niż koszmar Dora. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Ktoś tam był. Nie wyśniła go. Wtargnął w jej sen i potrafił go przekształcać. Pokazywał jej straszne rzeczy i wciągał coraz głębiej. Był tak skupiony na niej, że mnie nie zauważył. Udało mi się odsknąć i ją obudzić. Nie byłem delikatny, ale miałem wrażenie, że jeśli tego nie zrobię... Głos mu się załamał. Mogłam sobie wyobrazić, co czuł. Wilk spojrzał na dziewczynkę, po czym dodał Myślę, że to był demon. Nie widziałem jego twarzy, chował ją w ciemności, która spowijała go jak kokon z dymu. Nie znam się na demonach, ale to była obca magia. Przeszedł u mnie dreszcz. Czego demon mógł chcieć od mojej dziewczynki? Czułeś siarkę? Zapytałam. Tu czy właśnie w obu miejscach? Nie jestem pewien... Zapach krwi był taki prawdziwy i przytłaczający. Mógł stłumić wszystko, nawet siarkę. A po przebudzeniu? – dopytałam. Teraz nie czułam siarki, ale mogła się ulotnić. Biarkę przymknął oczy, jakby próbował sobie przypomnieć szczegóły. Nie, na jawie na pewno nie śmierdziało siarką – powiedział. Zamyślił się, pocierając nos. Tam, w koszmarze... W tym zapachu było coś znajomego. Gdy Miron wrócił taki pobijany i brudny, zanim wziął prysznic, pachniał podobnie. Smród szczeliny, siarka i czarna magia. Dobrze, czyli łazi po snach, ale nie ma go w pobliżu, stwierdziłam. Gdyby zapach przenosił się między snem a jawą, mielibyśmy poważne kłopoty. Materializacja koszmarów to rzadki talent i wymaga potężnej mocy. A wtedy dużo trudniej byłoby się przed nim obronić, bo to śniący staje się portalem do jawy. Nie pomogłyby żadne tradycyjne zabezpieczenia. Pomóż mi, Biarkę, poprosiłam. Odsuńmy łóżko od ścian, tak, bym mogła je obejść dookoła. Całą paczkę kredy i cienki mazak do symboli miałam w zestawie magicznym, z którym nigdy się nie rozstawałam. Przez chwilę zastanawiałam się, jak zapewnić małej najlepszą ochronę. Sam krąg mógł nie wystarczyć, ale był dobrym początkiem. Otoczyłam łóżko kręgiem, dociskając kredę do klepek, żeby żadna szczelina nie osłabiła jego ciągłości. Potem wpisałam w niego heptagram. Siedmioramienną gwiazdę chroniącą przed demonami. Całość wzmocniłam sygilami w każdym wierzchołku. Mimo mojego wzburzenia linie były idealnie proste. Potrzebowałam jeszcze soli. Znacznie więcej niż mieścił pojemniczek w moim zestawie. Pobiegłam do kuchni i przeszukałam szafki, Aż w jednej z nich znalazłam duży słój soli morskiej gruboziarnistej i paczkę białych świec stołowych. Idealnie. W duchu podziękowałam Inge i Olafowi, którzy zaopatrywali domek w potrzebne rzeczy. Wyzmocniłam krąg linią z soli, a na ramionach heptagramu ustawiłam świece. Zapalałam je kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przez chwilę przyglądałam się dziełu, by upewnić się, że wszystko jest na miejscu. Było gotowe. Zostało tylko jedno. Wypuściłam impuls magiczny, uzbrajając krąg i nasycałam go swoją magią, aż stał się całkiem mój. Płomienie podskoczyły i na moment rozjarzyły się eterycznym błękitem, po czym wróciły do zwykłej barwy. Krąg był mocny i gotowy. Opadłam na krawędź łóżka i odetchnęłam, choć to jeszcze nie był koniec przygody. Wciąż miałam przed sobą straumatyzowaną dziewczynkę na granicy załamania. Wilk siedział przy niej, głaszcząc ją po plecach. Przesunęłam się i przyklęknęłam. Delikatnie rozprostowałam jej zaciśnięte pięści. Na wewnętrznej stronie obu dłoni narysowałam mazakiem ochronne sygile. Poruszyła palcami, patrząc na symbole, ale milczała, a jej skóra nadal połyskiwała łuskami. Przysunęłam się jeszcze bliżej, by ją objąć. Zaczęłam mówić łagodnie i spokojnie. Już dobrze, kochanie. Już dobrze. Nie dosięgnie cię. Nie może wrócić. Jesteś bezpieczna. Jesteś chroniona. Nikomu nie pozwolę cię skrzywdzić. Musiałby przejść po moim trupie, a nie tacy już próbowali. Nie jesteś sama. Biarka i ja jesteśmy tu i nikomu nie pozwolimy cię skrzywdzić. Wciąż milczała, ale jej wzrok wydawał się bardziej obecny. Więc powtarzałam raz za razem, że jest bezpieczna, że nie jest sama, że on jej tu nie dosięgnie. Minęło kilka minut, zanim wreszcie zamrugała. A do mnie dotarło, że wcześniej tego nie robiła. Przez cały czas miała szeroko otwarte oczy i wpatrywała się w pustkę. W końcu zaczęła płakać. Bezgłośnie, ale łzy spływały jej po policzkach. Nagle poruszyła się, zacisnęła dłonie na mojej koszuli i wydała z siebie cichy pisk, jak małe, przerażone zwierzątko. — Już dobrze, kochanie, już dobrze — powtarzałam, tuląc ją mocno. Byłaś martwa, wyszeptała. Miron był martwy, to tylko koszmar zapewniłam żyje i Miron też. Wiedziałabym, gdyby było inaczej. To mi się nie śniło, zaprotestowała cicho. Wiem, kochanie, ktoś zaprojektował ten koszmar specjalnie dla ciebie. Użył tego, czego boisz się najbardziej. Dlatego był tak prawdziwy i tak bardzo cię przeraził, ale to nie była prawda. To tylko bardzo zła magia, tłumaczyłam. A jeśli on będzie tam na mnie czekał? Jestem taka zmęczona, powiedziała drżącym głosem. Całe jej ciało trzęsło się z wysiłku. Nie zdoła cię dosięgnąć. Jesteś w kręgu ochronnym, a na dłoniach masz sygile. To jakbyś była za murem, którego nie można przebić ani tu, ani we śnie. Popatrzyła na rysunki na swojej skórze, a potem nie odsuwając się nawet o milimetr, wyjrzała za krawędź łóżka, jakby musiała się upewnić, że zabezpieczenia naprawdę tam są. Westchnęła cicho i schowała twarz w mojej flanelowej koszuli. Powiedział, że jeśli z nim nie pójdę, to tak właśnie się stanie. Umrzecie i będzie was bardzo bolało. Wyszeptała tak cicho, że ledwo to usłyszałam. Wiesz, kto to był? Zapytałam. Pokręciła głową. Demon, powiedziała po chwili. Chyba go nie znam. Nie poznałam głosu, a twarz zakrywał mu dym, ale on mnie znał. Wiedział, jak mam na imię, wiedział o was, wiedział, kim jestem. Był naprawdę straszny. Głaszcząc ją po kędziorkach, zastanawiałam się nad słowem demon i nad tym, co mogło znaczyć w tym kontekście. Nawet jeśli zapach, który Biarka skojarzył ze szczelinami, sugerował piekielnika, nie była to jedyna opcja. Umiejętności, które zaprezentował intruz, wejście w sen dziecka i uszycie koszmaru na miarę, Zawężały pule podejrzanych. Nocnica, Phobos, Mara lub Zmora były na szczycie mojej listy. Może jeszcze Epiales? Greckie bóstwo snów, ale trudno uwierzyć, by Salcia podpadła komuś z tamtego Panteonu. Choć może to nie przypadek, że jej pierwotny prześladowca. Mężczyzna, który ją więził w klatce i zmuszał do podpaleń. Przybrał imię Herostratesa, antycznego podpalacza. Jakby to dodawało mu prestiżu. Wiedziałam, że to rozgryzę, ale potrzebowałam więcej danych. Dlaczego chciał, żebyś z nim poszła? Zapytałam. Powiedział, że szukał mnie od dawna i należy do niego, że jeśli się będę opierać, zginą wszyscy, których kocham. Wy, Lud, Leon. Wszyscy. Wydukała, pociągając nosem. Nikt nie zginie, zapewniłam. Może poza gnojem, który nastraszył mi dziecko. A już na pewno nie teraz, kiedy się objawił i wiemy, że gdzieś tam się czai, dodałam. Mała wciąż nie była całkiem przekonana. Dreszcze nadal wstrząsały jej ciałkiem. Czy on wróci, jeśli zamknę oczy? Zapytała po chwili. Nie ma szans, jesteś bezpieczna, kochanie. Może próbować, ale nie zdoła złamać kręgu. To nie był pierwszy raz, kiedy musiałam się chronić przed demonem. Klucze i pieczęcie opanowałam do perfekcji. Mogłabym je rysować przez sen. Będziesz tu cały czas, upewniła się. Całutki nigdzie się nie wybieram. A kiedy wrócimy do domu? Oplotę mieszkanie zaklęciami ochronnymi. Nawet demoniczna mysz się nie prześlizgnie. Wciąż kiwała się w moich objęciach, ale powoli się uspokajała. Już nic nie mówiłam. Mruczałam, tylko głaszcząc ją po głowie i plecach. Jej ciało parzyło mnie mimo warstw ubrań. Była o krok od przeobrażenia się w salamandrę. Jak biarkę, który zmienił się w wilka, by lepiej się bronić, tak ona intuicyjnie zsuwała się w magiczną formę. Sęk w tym, że salamandry rodzą się w kuli ognia. Tuliłam ją, aż pod palcami znów poczułam dziecięcą skórę, a nie rozpalone łuski. Jej mięśnie stopniowo się rozluźniały. Nadal zaciskała pięść na mojej koszuli, ale już nie tak kurczowo. Oddech się wyrównywał. Ciało zmiękło. Wreszcie, gdy poczuła się naprawdę bezpiecznie, moc mruczanej kołysanki do niej dotarła. Mała była tak wykończona, że nawet nie zauważyła, kiedy ułożyłam ją wygodniej i przykryłam kołdrą. Najchętniej tuliłabym ją do rana, jak wcześniej biarkę, ale musiałam z nim porozmawiać. Mam się zmienić, zapytał wilk. Nie, musimy pogadać, poprosiłam. Kiwnął głową, wciąż spięty i obolały. Adrenalina opadała, a jego ciało zaczynało płacić cenę za zbyt gwałtowną przemianę. Gdyby teraz znów próbował zmienić formę, odchorowywałby to przez kilka dni. Idź pod prysznic. Gorąca woda złagodzi ból mięśni i skóry. Zaproponowałam, widząc, że próbuję siedzieć w taki sposób, by zminimalizować kontakt z pościelą. Spojrzał na małą z wahaniem. Posiedzę z nią. Przez chwilę pomartw się o siebie, bo jeśli to zlekceważysz, będzie tylko gorzej, nalegałam. — Nie przerwę kręgu wychodząc? — zapytał, zerkając na symbole na podłodze. — Krąg jest osadzony na pieczęci i zaprojektowany tak, by nie wpuszczać zła z zewnątrz. — Ty się nie kwalifikujesz. — Uspokoiłam go. Widziałam, że walczy ze sobą, ale ból musiał być naprawdę nie do zniesienia, bo w końcu zwlókł się z łóżka. Po chwili szum wody poniósł się po domku. Głaszcząc salcie po plecach, myślałam o tym, kim był napastnik. Powiedziała, że go nie zna, ale... Czemu w takim razie tak skrzętnie ukrywał twarz? I skąd znał szczegóły, o których wiedziało tylko kilka osób? No i czego właściwie chciał od małego żywiołaka ognia? Jedno było pewne. Nie mogło mu to ujść płazem. Sama świadomość, że Salcia jest na radarze jakiegoś demonicznego bytu budziła we mnie złość. Jakbyśmy ostatnio mieli zbyt mało demonicznych kłopotów. I wtedy coś zaczęło mi się układać. Może to wcale nie był przypadek, może Biarkę miał rację. Może to nie demon pachniał jak szczeliny, tylko szczeliny pachniały jak on. Nie widziałam powodu, żeby odrzucać tę hipotezę. Najchętniej natychmiast przegadałabym ją z Mironem i Asem, ale to musiało poczekać do świtu. Wtedy większość demonów tego typu jest najsłabsza. Do tego czasu nie miałam zamiaru spuszczać salci z oka, nawet w kręgu. Nie znałam pełni możliwości napastnika, więc musiałam założyć, że potrafi wszystko, ze zwiastowaniem włącznie. Moja komórka w środku kręgu ochronnego nie miała nawet jednej kreski zasięgu. Trudno, choć się odwleczę, demon nie uciecze, pomyślałam. Salcia spała zbyt głęboko, by śnić, co w tych okolicznościach było najbezpieczniejszą opcją. Dziesięć minut później do pokoju wszedł Biarkę, Słaniał się na nogach, mięśnie drżały mu przy każdym kroku. Pewnie kumulacja długiego okresu w wilczej formie, adrenaliny i stresu z ostatnich dni dała mu się we znaki. Naprawdę musiał odpocząć. Zrozumiałam, że choć nie bał się demona z koszmarów, to miał własne demony. I może właśnie dlatego po raz pierwszy od porwania, będąc na terytorium stada, czuł się zbyt bezbronny, by odważyć się na odpoczynek. Wskakuj do łóżka i prześpij się trochę, poprosiłam. Będę czuwać. I czuwałam. Nad obojgiem. Aż świt zaczął malować nieboki kiczowatym odcieniem różu. Rozdział 45. Świt oznaczał, że największe zagrożenie minęło. Zostawiłam salcie i biarkę śpiących w uzbrojonym kręgu i przeszłam do drugiego pokoju, gdzie mój telefon łapał już zasięg. Wybrałam numer Mirona. Było wcześniej jak na niego i nie miałam pojęcia, czy jest w tornie, czy w piekle. Ale musiałam spróbować. Odebrał po trzecim sygnale. Ej, skarbie, jak tam wilcze rozrywki? zapytał. Wilcze jak wilcze, ale demoniczny bałagan mi się przyplątał, powiedziałam. Co dokładnie masz na myśli? Ktoś zaatakował Salcie we śnie. W wygenerowanym specjalnie dla niej koszmarze. Wiedział o niej stanowczo za dużo i potrafił precyzyjnie uderzyć. Biarkę zdołał ją obudzić, zanim stałaby jej się poważniejsza krzywda niż wystraszenie jej tak, że znalazła się na granicy przemiany. Mówię poważnie, Miron. Była przerażona i niewiele brakowało, a narodziłaby się w kuli ognia jako salamandra. Ona i Biarka są zgodni, że to demon. Opcji jest więcej, zauważył Miron. Mogą nie rozróżniać demona od Mary. Też to biorę pod uwagę, ale... Dobra, to zabrzmi jak teoria spiskowa, ale wytrzymaj. Dajesz, zachęcił. Biarkę skojarzył zapach ze snu z tobą. Zanim po zmaganiach ze szczeliną wziąłeś prysznic, śmierdziałeś podobnie. Może to coś więcej niż zbieg okoliczności. Może ta sama istota, która odpowiada za powstanie szczelin, wtargnęła też do snu salci. Wtargnięcie w sen i przebudowanie go w koszmar wymaga sporych umiejętności i magii, zauważył. Podobnie jak otwarcie trzech szczelin w tym samym czasie, dodałam. Tylko po co? Salcia pamięta, że chciałby z nim poszła. Mówił, że jest jego, że szukał jej od dawna i że jeśli nie pójdzie, wszyscy, których kocha, zginą. Ja, ty, Luc i Leon. Sokin sen. warknął diabeł, rozpoznała go. Nie ukrywał twarz. Czyli albo mogłaby go rozpoznać, gdyby ją zobaczyła, albo nie chciał, by mogła go nam opisać. Też tak myślę Tylko po co mu szczeliny? Przecież mógł przejść przez bramę Może nie mógł? A może wcale nie chodziło o sposób na przejście? Może chciał odciągnąć cię od Salomei? Ty się zmagasz ze szczelinami I tym, co przez nie przechodzi A mała zostaje pod opieką słabej wiedźmy <śmiech> Czyli zna salcie bardzo dobrze A ciebie prawie wcale Parsknął diabeł Co w sumie też jest jakąś wskazówką Nie jestem anonimowa ani w tornie, ani w piekle Przyjrzę się temu i przekażę asowi, że szukamy kogoś, kto potrafi włamywać się do snów. Nie przypominam sobie fobosów na dworze Baala. Zauważyłam, bo to między innymi ten rodzaj antycznych demonów był najsilniej związany z wchodzeniem w cudze sny. Żewiły się strachem śniących, ażeby posiłek był bardziej pożywny, potrafiły generować najstraszniejsze wizje. Zdarzało się, że ludzie umierali na zawał serca. Niewielu ich zostało i raczej trzymają się na uboczu. Ale nie musisz być czystej krwi, obosem, żeby mieć tę magię. Przyjrzymy się temu, Dora. A jak mała? Śpi, jest bezpieczna. Krąg, pieczęcie, wszystkie możliwe zabezpieczenia. Ale i tak zabiorę ją do Juliany. Może pomoże z kotwicą. Myślisz, że mógłby uprowadzić jej jaźń we śnie? Myślę, że będę spokojniejsza, jeśli na pewno nie zdoła tego zrobić. Gdyby nie Biarkę... <grym> nie dawało mi to spokoju. Gdyby nie wilk, mogłabym wrócić do domu i znaleźć Salcie w śpiączce. I nawet nie wiedziałabym, że zagraża jej niebezpieczeństwo. Podpytaj ją, czy zdradził coś więcej na temat planu. Jeśli sądził, że wygrywam, mógł się zagalopować. Zrobię to, gdy tylko się obudzi. A jak na wilczym froncie? <śmiech> Jeśli mam szczęście, queer komando dorwało tej nocy ducha. A ciebie to ominęło. Powiedział ze współczuciem, jakbym z własnej woli wbijała się w awantury. I tak nie pałali entuzjazmem wobec mojego udziału w akcji. Gdyby nie Wawrzyniec, pewnie unikaliby mnie jak ognia. a Zresztą wybór między Salcią a polowaniem był